Program Trzeci Polskiego Radia czwartek 2 kwietnia minęła 11. Karolina Kozińska zaprasza na serwis. Jest akt oskarżenia w sprawie serii podpaleń na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Oburzenie we Francji po drwinach Donalda Trumpa z francuskiego przywódcy. Minęło ponad pół wieku i ludzie znowu lecą w stronę księżyca Misja Artemis 2 już na orbicie. Zakończył się jeden z ważniejszych wątków śledztwa w sprawie głośnych podpaleń. Jest akt oskarżenia dla pięciu osób podejrzanych o podpalenie na zlecenia Rosji, Marketu oraz Centrum Handlowego Marywilska w Warszawie, a także Marketu w Wilnie. Głównym celem postępowania było ustalenie sprawców podłożenia ognia pod centrum przy Marywilskiej. Pożar wybuchł w nocy dwa lata temu. W ciągu kilku godzin spłonęło prawie półtora tysiąca stoisk. Skład Trybunału Konstytucyjnego uzupełniony, ale nie o wszystkich. Sędziowie Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek złożyli wczoraj ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Pozostali wciąż czekają na zaproszenie od prezydenta. Po słowach, które padły na konferencję szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego trudno się spodziewać, by kolejne zaproszenia zostały wystosowane. Minister mówił, że w czasie kadencji Karola Nawrockiego pojawiły się dwa wakaty w Trybunale. Poza tym dokładnie tylu sędziów brakuje do pełnego składu orzekającego. Zbigniew Bogucki dopytywany powiedział też, że prezydent przeanalizował biografię sędziów. Minister Koordynator Służb Specjalnych Tomasz Siemoniak mówi o kolejnej odsłonie konfliktu między prezydentem i rządem. Mamy dalszy ciąg walki o poszerzanie kompetencji niekonstytucyjnych.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 Oburzenie we Francji wywołały drwiny Donalda Trumpa z Emmanuela Macrona. Podczas konferencji amerykański przywódca przywołał incydent z udziałem prezydenta Francji i jego żony, aby skrytykować brak poparcia Pałacu Elizajskiego w konflikcie na Bliskim Wschodzie. Wulgarne zachowanie, atak na prezydenta, wyraz frustracji. Takie reakcje pojawiły się we francuskich mediach po słowach Donalda Trumpa. Komentując odmowę Emmanuela Macrona dotyczącą wysłania okrętów na Bliski Wschód, amerykański prezydent nawiązał do nagrania sprzed roku, na którym Pierwsza dama Francji odpycha rękami twarz męża. Jego żona naprawdę źle go traktuje. Jeszcze nie pozbierał się po uderzeniu w szczękę, zadrwił Trump. To po prostu nie na poziomie. Rozmawiamy przecież o przyszłości świata, skomentowała przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Jael Bonpivy. Oburzenie wyrażają również liderzy opozycji. We Francji podkreśla się, że ataki na prezydenta Macrona ze strony Donalda Trumpa to przede wszystkim próba przypodobania się własnemu elektoratowi. Ma także reakcja na budowaną przez Paryż koalicję niezależnych państw, o której francuski prezydent rozmawiał wczoraj w Japonii. Stefan Folzer, Polskie Radio. W kościele katolickim dziś Wielki Czwartek to dzień o głębokim znaczeniu religijnym, który rozpoczyna Triduum Paschalne. To czas wspomnienia Ostatniej Wieczerzy, Dzień Ustanowienia Eucharystii, mówi ksiądz Paweł Rytel Adrianik, w Sekcji Polskiej Radia Watykan. Wieczorem uroczysta msza święta Wieczerzy Pańskiej będzie celebrowana w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Papież umyje nogi dwunastu kapłanom. Jest to bardzo radosny dzień, również dlatego, że to jest rocznica ustanowienia Eucharystii, że możemy przyjmować Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. On mówi, to jest moje ciało, to jest moja krep. W te święta papież Leon XIV zapowiedział wielki powrót do tradycji i jutro w Wielki Piątek podczas Drogi Krzyżowej w Koloseum będzie osobiście niósł krzyż przez wszystkie 14 stacji Drogi Krzyżowej. Po raz pierwszy od 1972 roku NASA wysłała astronautów w stronę Księżyca. misji Artemis II uczestniczy troje Amerykanów i Kanadyjczyk. Ich misja potrwa 10 dni. Start rakiety z przylądka Canaveral na Florydzie oglądało 400 tysięcy ludzi. Wśród nich był Jan Pachlowski. Turyści z całego świata przyjechali oglądać start rakiety wraz z ostatnim kosmicznym Orion z przylądka Canaveral. Wśród widzów nie mogło zabraknąć oczywiście naszych rodaków. Wspaniałe, niesamowite. Modliliśmy się, żeby wszystko było w porządku, żeby nic nie nawaliło, żeby polecie ale polecieli. Wśród rozmówców Polskiego Radia widać było wzruszenie. Unbelievable. To coś niesamowitego, jedno z najważniejszych przeżyć w moim życiu. Definitely... Jestem szczęśliwa, że mogłam być tutaj i zobaczyć to wszystko. Misja Artemis 2 przejdzie do historii, zabierająca astronautów podróż wokół Księżyca po raz pierwszy od ponad 50 lat. Wyprawa ta autoruje drogę przyszłym misjom programu Artemis, którego ostatecznym celem jest zbudowanie stałej bazy księżycowej. Z przylądka kanawer, als Florydy, dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski. To był Serwis Trójki.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 Centrum i na północy w miarę pogodnie, na południu pochmurno z opadami deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i samego śniegu. W Zakopanem 4 stopnie, w Szczecinie, Gdańsku i Rzeszowie 12, w Warszawie 14, a w Krakowie 11. Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Autopromocja.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 Zbiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Z Carrefourem Wielkanoc tania jak barszcz. Tylko dziś złap świąteczną okazję. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Więcej na Carrefour.pl. Carrefour. Wielkanoc smakuje lepiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 11.08. Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek. Przy mikrofonie Anna Kowalczyk. Program wydaje Hanna Dołęgowska. Realizuje go Krzysztof Sagan, a telefony i tym razem odbiera od Państwa, jak zawsze, Piotr Łodej. Wierzymy, że będziemy znów mogli na Państwa liczyć. I porozmawiamy, ale zacznę od maila, którego dostaliśmy od pana Janusza z Krakowa. Szanowna redakcja Trójki, dużo, dużo dobrego i najlepszego w wasze urodziny. Następnych 64 lat nadawania w takiej formie. Dziękuję, że pozwalacie, by słuchacze mogli być dumni, że słuchają Trójki. A życzę sobie, bym nie miał przerwy w słuchaniu. Bardzo adekwatna wiadomość dla, naszej, dla naszego dzisiejszego Tematu, bo dziś przychodzimy do Państwa z pytaniem, wyzwaniem i problemem, na który coraz częściej wszyscy się skarżymy. Jednocześnie nie widzimy drogi wyjścia z niego. Pytamy zatem, czy potrafimy jeszcze słuchać. A może wyłącznie do siebie już mówimy? Czy nasze problemy z komunikacją, to, że coraz trudniej nam jest się dogadać w rodzinach, w związkach, w miejscach pracy, nie biorą się przypadkiem z tego, że jesteśmy nastawieni na nadawanie, a coraz rzadziej na odbiór? Ta Arcyciekawa kwestia przyszła do nas po lekturze tekstu w najnowszym przedświątecznym numerze Tygodnika Powszechnego, tekstu zatytułowanego To, czego nie słyszymy. Zapytałam jego autorkę, cwetę Dimitrową, terapeutkę, czy my naprawdę słuchamy teraz mniej i gorzej niż kiedyś, czy może zawsze słuchanie było sztuką z gatunku tych najtrudniejszych? Oczywiście nie chcę idealizować przeszłości i mówić, że kiedyś to było, a teraz, a teraz jest tak źle, ale rzeczywiście trochę może mamy do czynienia z takim zanikiem różnych społecznych przestrzeni, gdzie możemy czuć się wysłuchani albo zobaczeni. I to jest, no, przypuszczam, że też jedno z wyjaśnień spektakularnego sukcesu nawiązywania relacji na przykład z inteligencją i właśnie tych głośnych dyskusji o czacie GPT i jego, jego roli, czy tam różnych innych tego typu narzędziach, w których szuka się jakiegoś rodzaju, no nie wiem, poczucia rozumienia, które oczywiście jest no, substytutem i jest też w pewnym sensie fałszywą obietnicą w takim wymiarze, że ono nie daje jednak tej konfrontacji, jaką jest drugi człowiek, ale można z tego punktu widzenia też myśleć, że właściwie bardzo się boimy z jednej strony, może właśnie konfrontować z innym, w sensie, że bardzo się boimy, że nie będziemy wysłuchani, więc też nie, podej nie, nie podejmujemy w pewnym sensie próby, nie czujemy się... No, gotowi na to, żeby się na, na wystawić na tego typu ryzyko, na przykład, że, że, że poczujemy się jakoś nie, nie, nieusłyszani albo niezauważeni. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz, to no, też w kontekście być może bardzo wielu napięć, no też te pewnej takiej zmiany w ogóle jakby społecznej i struktury społecznej, tego, że funkcjonujemy coraz bardziej jednoosobowo w takim sensie, no, że, że przeżywamy siebie jako i to, co się z nami dzieje, i to, co jest dla nas ważne jako indywidualną bardzo sprawę, w związku z czym nie szukamy jakby w pewnym sensie właśnie takiego zobaczenia czy zrozumienia w innych. I w tym sensie myślę, że to nas zamyka. To znaczy to, że czujemy się niewysłuchani, to nas też zamyka na jakiś rodzaj też zaciekawienia i zainteresowania się innymi. W takim sensie, że nam się wydaje, że właściwie to jest pewien rodzaj, no nie wiem, być może ryzyko zawracania głowy, być może jakiś rodzaj, nie wiem, można powiedzieć, że niedyskrecji. Ja nie mówię, że takie rzeczy się nie dzieją, ale trochę tak jakbyśmy się wstydzili Zajmować sobą albo zajmować innych tymi sprawami czy tymi tematami, które są dla nas właściwie najgłębsze i fundamentalne. Czy tu się zgadzamy? I co państwo sądzą? I czy państwo umieją słuchać? I czy państwo czują się wysłuchani? Czekamy na telefony pod numerem 22 i 7 trójek, na wiadomości pod adresem mailowym porozmawiajmymałpapolskieradio.pl oraz na naszym Facebooku. A z nami jest już pan Staszek z Żyrardowa. Dzień dobry i słuchamy. Dzień dobry, kochana trójeczko. Ja naturalnie należę do grona tych osób, które są wyrozumiałe i zawsze słucham mądrych wypowiedzi, mądrych ludzi, czy to są przyjaciele moi, czy to są y, członkowie rodziny, czy, czy osoby poznane m, przykładowo niedawno. I jeżeli mówią mądre słowa, biorę to sobie do serca i później przekładam to na swoje życie, czyli stosuję się do tych mądrych słów po przemyśleniu, ale jeżeli ktoś nie ma racji... I plecie głupoty, mówiąc kolokwialnie, a wielu takich ludzi spotykam na swojej drodze. To ja po prostu życzę takim osobom wszystkiego najlepszego. Nie doprowadzam do kłótni i milczę, po prostu milczę. I kochana trójeczko, korzystając z okazji, grajcie przez kolejne 64 lata. To wtedy do setki mi brakuje 56, więc może dożyję. Życzymy co najmniej setki, panie Staszku. A z nami jest pani Ewa z Podkarpacia. I też zamieniamy się w słuch. A jednak e, pani Ewa e, do nas, mam nadzieję, wróci. My zatem czekamy na państwa myśli na temat e, słuchania. Tego, czy rzeczywiście dziś czują się państwo jakoś mniej słuchani przez swoich bliższych i dalszych. A pani Ewa już e, z nami jest z powrotem, zatem... Słuchamy, panie Ewo. To ja jestem na antenie. Tak, już tak. Dzień dobry. Dobrze, więc moja refleksja na temat tego e, jest taka. Na taką rozmowę, gdzie się cierpliwie słucha, trzeba mieć czas. A czasu niestety nie ma. Czasu często brakuje. Na rozmowę też. I ja napisałam na ten temat coś rymowanego i brzmi to tak. Proszę posłuchać. Czas nas goni. Czas nas goni. Szybko, szybko, szybciej. Czas nas goni, czas nas goni, szybciej, krócej, zwięźlej. Czas nas goni, czas nas goni, czas goni, nie czeka. Czasem czas goni, czasem goni, a zwykle ucieka. Do, jeszcze jedno zdanie. Do napisania tego zainspirowali mnie trójkowi dziennikarze, bo często używają zwrotu czas nas goni Więc trójka inspiruje i za to wam dziękuję. My również, my również dziękujemy, ale to też pytanie do państwa, czy słuchanie, dobre słuchanie, takie słuchanie, kiedy się naprawdę jesteśmy w stanie usłyszeć, to wyłącznie kwestia czasu, a właściwie jego braku? Czy może jednak woli, chęci i gotowo żeby ten czas znaleźć. A teraz posłuchajmy muzyki dla odmiany. Są wiarygodne badania, które dowodzą, że oduczyliśmy się słuchać siebie nawzajem i słuchamy siebie gorzej niż kiedyś, ale chyba wszyscy i wszystkim mamy taką intuicję, a słuchanie nie jest czynnością bierną, bo to jest proces, który wymaga wysiłku, selekcji bodźców, interpretacji znaczeń, utrzymania uwagi przez dłuższy czas i może to jest część wyjaśnienia tego współczesnego problemu ze słuchaniem. Jesteśmy rozkojarzeni Oglądamy masę i słuchamy, słyszymy mm, masę informacji, słuchamy 4 do 5 godzin dziennie. Muzyki, radia, podcastów. My się w Trójce oczywiście cieszymy, że państwo słuchają nas, ale pytamy, czy państwo sami czują się wysłuchani. Pan Rafał Zgliwic zadzwonił, żeby powiedzieć nam właśnie o tym. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja sam mam wymowę, nie za bardzo, ponieważ jestem chory, ale chciałem na coś zwrócić uwagę, co przeszkadza w słuchaniu. Tempo wypowiadanych słów, to jest potok słów jak z karabinu maszynowego. Jeszcze niekiedy intonacja jest niezbyt ładna. Się zdarzają tacy redaktorzy i to nie tylko w waszym radiu, ale i w innych też tak jakby chcieli ne, formułkę i skonsultuj z, fa z farmaceutą, bo ja tak szybko nie potrafię. Tempo, e, potok słów za szybki. A na przykład u was e, w Trójce, czyli u nas, bo ja słucham od 62 lat e, Trójce. absolutnie ma pan prawo mówić u nas w Trójce, tak? tak? Co u nas w Trójce tak. zatem? <śmiech> I proszę panią, na przykład ostatnio się zachwyciłem wymową pani, która się bardzo sympatycznie nazywa Ania Lalka. O, przekażemy Jest Ani. Tak? Bardzo dziękujemy, Dobra. bardzo dziękujemy pani Rafale i pozdrowienia od całej trójki. Pan Marcin z Warszawy też czeka na głos i bycie wysłuchanym. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Na początku pozdrawiam wszystkich słuchaczy e, oraz oczywiście e, moją panu trójkę. Ja jadę sobie właśnie z żoną i z disku, samochodem naszymi pięknymi autostradami i żona zadałem pytanie, po co ludzie dzwonią do trójki? Czy po to, żeby być usłyszanym czy wysłysanym? Ja I jak pan myśli? Ja przede, ja przede wszystkim uważam, że po to, żeby być częścią tej wspólnoty uklejwani, przed chwilą od no, nomen, nomen powiedziała, czyli u nas trójce. Natomiast moje przemyślenia to do słuchania i słuchania Mamy zasadniczą różnicę, dlatego że możemy słyszeć albo słuchać. I najważniejsze to być wysłuchanym, a nie usłyszanym. Eee, natomiast e, jeżeli chodzi o słuchanie i stresowanie... Och, przestaliśmy się nomen omen słyszeć z panem Marcinem. A pan Marcin do nas wrócił? Chyba już nie. Dlatego panią Magdalenę teraz e, wysłuchamy. Pani Magdaleno, e, czy pani... Czuję się słuchana, usłyszana, nie tylko przez trójkę? Dzień dobry. Dzień tak, tak dobry. Ja uh, chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić pana Rafała i, i życzyć ci zdrowia. Mamy Ale... nadzieję, że pan Rafał nas wciąż słucha i usłyszał te życzenia. Również mam taką nadzieję, bo to jest też bardzo istotne, o czym właśnie pan Rafał mówił, z tempo mówienia i sposób mówienia. Natomiast ja chciałam opowiedzieć e, nieco inną historię, o właśnie momencie, kiedy nie czułam się zupełnie wysłuchana. E, mianowicie byłam na, na warsztatach i tam poznałam dziewczynę, którą no, bardzo chciałam poznawać się jakoś bliżej. Wymieniłyśmy się, wydawało mi się, że to jest wzajemne. Wymieniłyśmy się numerami telefonów, jakiś czas później napisałam SMS, że chciałabym się spotkać. I dostałam odpowiedź, ale po co? Bo jeśli tylko na kawę, to ja nie mam czasu. Mm, I co pani od mm. sobie pomyślała? No, zrobiło mi się bardzo przykro. Ale liczyła Pomyślałam, pani na, to na, na wysłuchanie? Zależy, na... To wysłuchać. Proszę, proszę. Pomyślałam, że to od nas zależy, czy chcemy znaleźć sobie to miejsce dla kogoś właśnie na to wysłuchanie, na tę kawę, czy spacer, czy cokolwiek. To z pewnością tak jest i życzymy pani Magdaleno odwzajemnionych zaproszeń na kawę i do porozmawiania i do posłuchania się nawzajem. Pani Karolina Zopola do nas dołączyła. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jest mi niezwykle miło, że jest szansa być na antenie radiowej Trójki. A propos tego słuchania siebie nawzajem chciałam tylko dodać taką myśl, że tak naprawdę każdy z nas ma te 24 godziny na dobę i to wszystko zależy od nas, jak, w jaki sposób ten czas sobie zorganizujemy. Taka e, myśl mnie naszła, że, że często jest tak, że na przykład jak odbieramy dzieci ze szkoły, e, jedziemy samochodem, mamy te kilka minut wspólnego czasu, to tak naprawdę e, trochę bezmyślnie czasem pytamy, a jak w szkole, a jak w szkole nie słuchając tak naprawdę tej odpowiedzi, tylko opuszczając gdzieś się w, w taką pustkę, w próżnię. Eee, więc tutaj taka moja myśl, słuchajmy siebie, słuchajmy naszych własnych dzieci, bo są niezwykle mądre, niezwykle bystre i mają nam przepiękne obserwacje świata do opowiedzenia, niezależnie od tego, czy mają 6, 11, 17 czy 25 lat, także do tego bardzo zachęcam, do tej uważności na to, co mówią nasze maleństwa w cudzysłowie, bo, bo te maleństwa bardzo szybko rosną i, i są niezwykle yy... Bystymi obserwatorami świata. Także zachęcam. Bardzo dziękujemy Pani Karolino i my też zachęcamy do słuchania tych, których chyba słucha się nam e, najtrudniej e, w myśl niestety starej i ciągle żywej zasady, że dzieci i ryby głosu nie mają. Tymczasem próbują nam bardzo często coś ważnego powiedzieć, a my zatopieni, zabiegani e, nie słyszymy albo słuchamy nie słysząc naprawdę. Pan Paweł z Gdyni dołącza do naszej radiowej refleksji o słuchaniu i byciu słyszanym. Dzień dobry. No, dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam Gdynię, też przy okazji wszystkich słuchaczy z Gdyni. Gdynia jest słoneczna dzisiaj, no i składam życzenia, Jak one trwają cały tydzień, a nawet o jeden dzień dłużej chodzi o uroczystości związane z rodzinami programu Trzeciego Polskiego Radia. Dużo dobrego. A teraz co do tematu, I to jest bardzo ważny temat, ja uważam osobiście, że Trzeba się, uczyć. trzeba się uczyć rozmawiać ze samym sobą i z człowiekiem następnym, do którego się zwracamy i słuchać tego osobnika to jest bardzo ważne, rzeczywiście jesteśmy pomału zagubieni czas robi swoje no niestety, myślę, że trzeba na sekundę przystanąć rozważyć, wyciągnąć wnioski i wówczas operatywnie zdać egzamin przed samym sobą i przed ludźmi to jest bardzo ważne i nie Proszę pamiętać o jednym, nigdy nie zapominać o dobrym słowie dla młodego człowieka, dla starszego człowieka i dbać o swój honor, o swoje zdrowie. To jest najważniejsze. Bardzo dziękujemy i życzymy dużo zdrowia Panie Pawle. Jeszcze Pani, ba pani Bogusława z Wielkopolski dołącza do nas. Dzień dobry. Witam, serdecznie, pozdrawiam, gratuluję pięknej rocznicy. Ja jestem Dziękujemy. w ogóle, także sprostuję. I powiem tak, jestem teraz na emeryturze, słucham Was bardzo często, cokolwiek robię w domu, czy odpoczywam na ogrodzie. Właśnie teraz zwróciłam z rogalina, z przejażdżki rowerem, spoglądam na mój ogród i widzę tutaj pszczoły latające motylki już, także jest bardzo miło. Powiem tak, zawsze umiałam słuchać swoich dzieci. I nawzajem się teraz słuchamy, gdy już jestem, że tak powiem, siedemdziesiątką plus. Także warto słuchać, warto mówić, ale tego wszystkiego trzeba się nauczyć. A Bo jak wydawało... pani się tego uczyła i od kogo? Ja się uczyłam od ludzi. Od moich dzieci i słuchałam ludzi, słuchałam mądrości takich i, i z książek, i z gazet, i z radia. Moja mama bardzo lubiła słuchać radia, mój tato słuchał radia. U mnie radio w domu zawsze było i przez to nauczyliśmy się słuchać. Dzieciom puszczałam bajki. Wtedy były na kasetach i też się nauczyły słuchać. Także wydaje mi się, że w mojej rodzinie nie mamy problemu. Umiemy słuchać. I, i umiemy oby, tak dalej, oby tak dalej pa, życzymy, życzymy wszystkiego dobrego i dziękujemy za życzenia i pozdrowienia. Pan Waldemar napisał do nas, że to jest złe środowisko do zadawania tego pytania, na naszego pytania o to, czy umiemy się słuchać, czy już tylko do siebie mówimy. Skoro słucham radia od rana do wieczora, to chyba znaczy, że potrafię słuchać. No może nie każdego. Chyba nie zupełnie chodziło nam o to w tym e, pytaniu. Nie pytamy o słuchanie radia, tylko słuchanie siebie nawzajem. I ja zapytałam też o to, czym jest e, dobre Słuchanie Cwetę Dymitrową, psychoterapeutkę i autorkę tekstu To, czego nie słyszymy w Nowym Tygodniku Powszechnym. Po prostu być może jest nam trudno tolerować różnice, że jest nam trudno tolerować emocje innych, że nam się wydaje, że musimy natychmiast mieć jakąś na to gotową odpowiedź, co w pewnym sensie zamyka, a nie otwiera, dlatego że to, co mi się wydaje, że jest uważnym słuchaniem, to jest przede wszystkim Czasem niełatwa i myślę, że dla każdego, ale, ale taka podtrzymywana jakaś postawa zaciekawienia, w którym nie ma pewności czegoś na 100%, to znaczy, że nie ma iluzji, że się w pełni rozumie, nie ma się poczucia, że jak ktoś na przykład nam mówi, opowiada swoją historię i nawet się z nią w jakiś sposób identyfikujemy albo coś swojego w niej odnajdujemy, to, że to jest to samo, że tak naprawdę jakby po prostu jakiś taki rodzaj ciekawości, Czym się kieruje dana osoba, co ona myśli, jak coś przeżywa, jak coś doświadcza. Możemy oczywiście na podstawie własnego doświadczenia wyciągać różne wnioski, ale że w sumie nie ma nigdy takiego momentu, że we mnie na 100% i na pewno. Myślę, że słuchanie dużo bardziej wiąże się z jakąś otwartością i gotowością na to, żeby po prostu coś przyjmować i nie robić w pewnym sensie czegoś szybko z tym. To znaczy nie próbować właśnie temu jakoś zaradzić czy dostarczyć jakiegoś rozwiązania czy czy, czy czy nie wiem czy wyjść z jakąś świetną radą. Tylko po prostu dawać poczucie że stwarza się miejsce komuś na to żeby przeżywał to co przeżywa tak, tak, tak jak to przeżywa bez natychmiastowej właśnie oceny czy jakiegoś rozliczenia czy jakiegoś rozwiązania. Zdecydowanie się zgadzam. A no właśnie, czasem to słuchanie po prostu jest wyzwaniem, bo czujemy się zobowiązani, zobowiązane do tego, żeby na tą historię nam powierzoną, często na ten problem, o którym ktoś nam chce opowiedzieć, mieć e, złotą radę, rozwiązanie, coś z tym zrobić. A czasem wystarczy po prostu posłuchać. Pani Katarzyna z Gdyni jest e, z nami i zastanawiam się Pani Katarzyno, czy Pani sądzi, że słuchania można się nauczyć? To znaczy, myślę, że tak, ale warunek jest jeden, żeby osoby, które mówią, żeby były to osoby, które naprawdę coś mają do powiedzenia. Bo kto o tym nie decyduje? Się... Czy to nie jest trochę tak, że to ta osoba, która chce nam coś powiedzieć, wie co chce powiedzieć, a naszą rolą jako słuchającym jest po prostu jej na to pozwolić? To znaczy myślę, że tak, ale, ale mamy jakieś swoje osoby, których lubimy słuchać. Mamy osoby wokół, w otoczeniu, których nie bardzo lubimy słuchać. Moje, moim zdaniem osoby, które naprawdę mają coś do powiedzenia, to przyciągają naszą uwagę i ich słuchamy. A poza tym taką tutaj zawsze myślę o naszej kochanej Szymborskiej, która kiedyś powiedziała, napisała, że żyjemy dłużej, ale krótszymi zdaniami. I coś w tym jest. Może to jest dobre. Natomiast osoby charakterystycznie, które dużo, dużo mówią, tak na dobrą sprawę e, niewiele mają do powiedzenia. Bardzo dziękujemy pani Katarzyno i witamy panią Krystynę z Gdańska. Słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja może jeszcze raz powtórzę, co powiedziałam panu redaktorowi, z którym się łączyłam, że bardzo się cieszę, że trójka wróciła do dawnej formy i ja do was wróciłam po kilku latach. Bardzo nam nadzieję, miło i my też się cieszymy. mam nadzieję, że utrzymacie ten trend i będę was słuchała już jak najdłużej do końca świata, jak to mówi Owsiak. Natomiast wracając do tego wysłuchania, ja chciałam powiedzieć o swoim własnym doświadczeniu. Ja jestem osobą już dosyć wiekową, która do tej Pory prowadziła bardzo, że tak powiem, y, życie towarzyskie bardzo takie intensywne i teraz to życie towarzyskie mi trochę zabiera. I jeżeli teraz się zdarza, że spotkam się z moimi przyjaciółmi, to złapałam się na tym, że ja mówię bardzo dużo i... Y, no, jakbym chciała być wysłuchana, bo te te lata te, te dni milczenia jakbym sobie chciała zrekompensować. I łapię się na tym, że ja nie dopuszczam nikogo do, do słowa I, i powoli to mi też samej zaczęło dokuczać. I co, Zaczęła postanowiła pani coś z tym zrobić? Tak, tak. No właśnie, co I, i z tym można zrobić? pilnuję siebie, że... Zanim ja zacznę z tomi słowotok, to staram się, żeby ta osoba najpierw się wypowiedziała. Dlaczego my się spotykamy, to już jest inna sprawa, ale co mi ma do powiedzenia, co się u niej dzieje. No takie prozaiczne nawet sprawy. Ja nie mówię o bardzo y, takich y, no, doniosłych rzeczach, tylko nawet o prozaicznych. Ale po prostu staram się już w tej chwili, żeby ta osoba miała szansę się na wypowiedzenie. I myślę, że to każdy z nas powinien taką refleksję lekcję przyjąć, że, że owszem, my też, ale innych trzeba wysłuchać, bo wtedy ta relacja jest no, właściwa. I wzajemna. Bardzo dziękujemy wzajemna. pani Krystyno za to też, że e, pokazała e, pani e, wspaniale, że, że może warto tutaj zrobić czasem krok wstecz i przyjrzeć się sobie samym, a nie tylko narzekać, że świat nas nie słucha i słuchaniu nie sprzyja. A teraz zagra dla państwa Florence and the Machine, której ja mogłabym słuchać bez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 nie znaczy słuchać, bo słuch jest zmysłem, a słuchanie jest sztuką. Napisała do nas pani Magdalena na trójkowym Facebooku. Pani Dorota z Lubuskiego, z kolei na nasz adres mailowy Porozmawiajmy, radio.pl napisała dzień dobry, piękny temat. Słuchacz słusznie zauważył, że ma znaczenie wymowa, poprawność używanego języka, intonacja i tak dalej. A może boimy się, że zostaniemy ocenieni, że ktoś nada nam kolejną etykietę. Mam wrażenie, że często, szczególnie w przestrzeni publicznej, w codziennych wiadomościach, tweetach, niby rozmowach z zaproszonymi do programu gośćmi, bo raczej to agresywne przedstawianie swoich racji, a nie rozmowa czy wysłuchanie drugiej strony. A przykład idzie z góry. Moi dziadkowie i mama słuchali radia i ja słucham, uwielbiam. Słuchanie to wielka sztuka, pisze pani Dorota. A pan Bogumił z Czcianki umie słuchać? Dzień dobry, dzień dobry. Jak najbardziej umie. to no, oczywiście nie zawsze chcę, bo są, są ludzie, których no, niestety nie da się słuchać. Ale y, jeśli chodzi o słuchanie, ukłon w stronę Kuby Strzyczkowskiego i, i jego audycji za, a nawet przeciw. Przecież tam dzwonili słuchacze mający, mający różne różniste poglądy. I zawsze jakoś było to z zachowaniem odpowiedniego poziomu. Jak to zresztą ktoś powiedział, że ludzi dzieli nie różnica poglądów, lecz różnica poziomów. I no, tutaj naprawdę kilka razy zdarzyło mi się nawet dodzwonić, zabrać głos, nie zawsze zgadzając się z, yy, z przedmówcami, ale zawsze starałem się, żeby to było spokojnie, żeby to było merytorycznie. A, tak, co do I my generalnie... do tej tradycji, do tej pięknej tradycji słuchania w trójce oczywiście nawiązujemy i pozdrawiamy Panie Bogumila. Pani Agnieszka ze Wschowy dołącza do naszej dyskusji o słuchaniu. Czuje się Pani usłyszana, wysłuchana w życiu? W moim życiu? Tak, oczywiście. To przywilej. Wiele z nas, wiele osób, które dzisiaj do nas dzwonią, też mówi, że z tym słuchaniem mamy jakiś problem jednak. Pani nie ma. No to może już są... To... Nie mam. Nawet nie potrafiłabym sformułować tutaj dokładnie odpowiedzi, dlaczego nie mam. No po prostu no, takie mam dookoła siebie osoby bliskie, rodzinę, przyjaciół, że... Że, że jeśli ym, rozmawiamy na jakiś temat i nawet nie zgadzają się ze mną, ym, to y, ostatnią rzeczą, którą mogłabym powiedzieć na temat każdej z tych rozmów jest to, że ja jestem niewysłuchana. Jestem wysłuchana. Ktoś może się ze mną nie zgadzać, natomiast, natomiast szanujemy się nawzajem, słuchamy się. I... To jest no i tak. klucz, żeby się <śmiech> szanować nawzajem, bo wtedy naprawdę zaczynamy się słuchać? Kluczem jest chyba ciekawość. Szacunek o, tak. też, ale kluczem do, do drugiej osoby jest ciekawość i wydaje mi się, że takiego brak, totalnie brak założenia na początku rozmowy, czy też w trakcie co ta druga osoba ma w głowie na, o czymkolwiek, czy na temat jakiejkolwiek sprawy, czy jakiejkolwiek osoby. Brak takich założeń jakby daje czyste pole, czystą kartę. Wtedy można się Y, y, wymieniać y, y, opiniami, przemyśleniami i zauważyłam, że y, właściwie za każdym razem, gdy robiłam tak po cichutku na swój użytek takie założenie, że ktoś myśli, pewnie to jest osoba, która ma pogląd, która głosowała na, y, która popierałaby, to zwykle się myliłam. Więc to takie moje też osobiste doświadczenie. Bardzo, bardzo dziękujemy Pani Agnieszko. To jest rzeczywiście niezwykle cenna i też potwierdzona wieloma badaniami obserwacja, że dobre słuchanie zaczyna się od ciekawości, od otwartości na to, co ta druga strona chce nam powiedzieć, zwłaszcza być może wtedy, kiedy się wstępnie nie zgadzamy. My też w audycji porozmawiamy 22 i 7 Trójek przyjmujemy takie wstępne założenie, że słuchamy się, słuchamy Państwa, Państwo słuchają się nawzajem i z tego z pewnością wyniknie jakieś dobro. Pani Agnieszka z Zielonej Góry dołącza do nas do rozmowy Dzień o słuchaniu. Dobry. Dzień dobry Pani Agnieszko. Widać Lubuskie aktywnie bierze udział w dyskusji. Pozdrawiam. Bardzo się cieszymy i pozdrawiamy Lubuskie. Ja do, w zasadzie mam do powiedzenia to, co moja przedmówczyni Agnieszka ze wschowy, tylko troszeczkę inaczej. A mianowicie, wydaje mi się, że kluczem do dobrego słuchania jest przyznanie przed samym sobą, że możemy nie mieć racji, że możemy się mylić. E, I takie nie. O, to pozwala tak nie obstawać przy swoim, tylko właśnie być ciut otwartym bardziej na to, co druga osoba chce powiedzieć w jakiejkolwiek kwestii. To może być e, pieczenie sernika nawiązując do Wilkano, albo e, wybór e, wakacji. Natomiast jeśli założymy, że nie mam stuprocentowej racji, to wtedy więcej informacji jest w stanie do nas dotrzeć. Bardzo dziękujemy panie Agnieszki jednym głosem, a pan Paweł z okolicy Częstochowy zgadza się z przedmówczyniami czy niekoniecznie? Dzień dobry, witam. No ja generalnie zgadzam się z, właściwie z wszystkimi słuchaczami, którzy tu się wypowiadają. Pani, która była przed nami bardzo pięknie powiedziała, bardzo, a już najlepsza wypowiedź moim zdaniem to ten pan, który jako no przed tymi dwoma paniami dzwonił, fantastycznie powiedział. Nawet już pomyślałem sobie, że można by zakończyć audycję, <grym>, bo już nikt nic ciekawego nie powie, a jednak ludzie mówią. Wie pani co, wydaje mi się, że my naprawdę umiemy siebie słuchać, tylko pytanie, czy nam się chce bo to jednak wymaga wysiłku, a niestety y, patrzymy na dyskurs czy to polityczny, czy patrzymy na wygłupy celebrytów w różnych programach tego się nie da oglądać, przerywanie mówienie podniesionym głosem, tylko ja mam rację, a niestety no, nie wiem dlaczego ludzie tak się boją przyznać do tego, że no, przecież ja też mogę nie mieć racji jeżeli ja usiłuję kogoś przekonać do swoich no to trzeba też wysłuchać innych racji, to naprawdę nie boli powiedzenie no, no mogłem się pomylić, jak byłem na studiach uczono mnie takiej zasady y, dotyczącej dyskursu politycznego przepraszam, publicznego, że najlepiej to jest, jeżeli ja się wypowiadam, jeżeli mój przeciwnik coś już powiedział, mój adwersarz, przecież to nie znaczy, że musi być wróg, to jeżeli, yy, najlepiej będzie, jeżeli ja w pierwszym zdaniu wypowiedzianym, przynajmniej częściowo przyznam mu rację. Jeżeli powiem tak, w tej sprawie ma pan rację, tu pan dobrze, czy pani dobrze powiedziała, gdzie takie coś dzisiaj można znaleźć w dyskusji publicznym? No niestety dzisiaj swojego zdania ludzie czasami bronią, jak jak niepodległości, zauważmy, że niestety, ale w Polsce e, przymiotnik bezkompromisowy to jest właściwie uznawany za zaletę, a niestety to jest wada, bo jeżeli ktoś jest bezkompromisowy, no to niestety nigdy nie słucha nic argumentów, zawsze uważa, że tylko on ma rację, no i często z takim człowiekiem po prostu nie da się wytrzymać o rozmowie, nawet nie mówiąc. Dziękuję, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy, e, panie Pawle, rzeczywiście, jest tak, jak pan mówi. Pan Wojciech Strzewa dołącza do nas ze swoim głosem o słuchaniu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Pozdrawiam trójeczkę. No i właśnie, ja oczywiście z racji też i wieku pewnych doświadczeń życiowych uważam, i że w ogóle zakładanie, że musimy kogoś przekonać do swoich racji. W ogóle co to znaczy racja? To jest tak, jak ja zawsze daję przykład tej, jak położymy szóstkę na podłodze. Jedna osoba stanie naprzeciwko drugiej, i z jednej strony będzie widać szóstkę, a z drugiej strony będzie widać dziewiątkę. I kto ma wtedy rację? Jaka to, jest, jaka to jest liczba, jaka to jest cyfra? I właśnie to, to jest, jest, jest bardzo cenne ćwiczenie. Anglii. Dziękuję panu za nie. Dlatego właśnie to jest... i Co to znaczy? Każdy ma jakieś swoje doświadczenie. Jeżeli spotkamy... Każda spotka jedną osobę w swoim życiu i ta osoba dla tej drugiej osoby była dobra, a dla drugiej będzie zła. I te, jak ja mam przekonać tą drugą osobę, że ona była dla mnie dobra, a dla niej była zła? Ta osoba odebrała ją złą. Więc siłą rzeczy nie nami racji, Więc fajnie, żeby wysłuchać jednej i drugiej osoby i nie przyznawać ani racji, tylko po prostu wziąć z tej rozmowy to, co dla nas jest najważniejsze. I możemy się nie zgadzać. Właśnie na tym to polega, żeby fajnie wyjść z założenia, że możemy się z sobą nie zgadzać, ale nie musimy się zgadzać. I to jest najważniejsze. A jeżeli wychodzimy z założenia, że ja komuś chcę narzucić własne zdanie, to u nas jest bardzo, bardzo ogólnie przyjęte, że my już nawet w takiej dyskusji, kiedy brałem udział, że ktoś mówi, że ja chcę kogoś przekonać do swojej racji. A ja się zapytałem kogoś, a dlaczego chcesz to zrobić? A skąd wiadomo, że to ty masz rację. A no właśnie, bardzo dziękujemy i czekamy na głos pana Filipa, który jest tatą trzech synów i na pewno wielkie ćwiczenia ze słuchania przed Panem stają każdego dnia. Dzień dobry. Dzień dobry. Staję na szybkości w temacie słuchania. Chciałem tylko e, powiedzieć, że właśnie mam trzech synów e, w wieku 6 lat, 3 lata oraz 2 miesiące. E, no i muszę przyznać, że e, najlepiej słucha e, najmłodszy. A jak pan myśli, dlaczego się tak dzieje? Nie wiem, jakoś taka... E, łapiąc ten wzrok e, takiego małego człowieka... E, Wydaje się przynajmniej, że on najlepiej wszystko rozumie, chociaż nic nie wie. Halo, halo, czy słyszymy się jeszcze? Tak, tak. Tak. Ja chciałabym zapytać, czy może to jest trochę też o tym, że oduczamy się słuchania z wiekiem i dlatego pana najmłodszy synek słucha najlepiej z całej trójki? A może coś tym jest. Jak, e, dorosły człowiek ma najwięcej do powiedzenia, chociaż dzieci też, ale a takie małe, ponieważ jeszcze nie umie mówić, to chyba skupia się najlepiej na słuchaniu. A no właśnie, ale jak mówił Epiktet, mamy dwoje uszu i tylko jedne usta po to, żebyśmy dwa razy więcej słuchali niż mówili. Pani Monika jest z nami. Dobrze słyszę, że to Pani Monika teraz? Tak, tak jestem. Dzień dobry Pani Moniko. Słuchamy. ja, tylko zjadę, żeby było bezpiecznie. O, koniecznie, koniecznie. Tak. Oho. O, będę mogła już powiedzieć. Bardzo prosimy. E, chciałam się podzielić, e, bo na co dzień też pracuję z mi z Młodzieżą. E, akurat włączyłam dzisiaj trójkę i mogłam posłuchać ciekawych rzeczy, więc taki odstronny wychowania jest taki mój konik, o którym bardzo robię, lubię mówić. Pierwsze, czego brakuje ludziom, to jest pokory. I ta pokora musi być, żeby przede wszystkim usłyszeć tego drugiego człowieka. Musimy mieć też w sobie bardzo dużo empatii, żeby wysłuchać, ale uczę dzieci, dzieci. To, co pan powiedział, że dzieci mają ten dar słuchania, dlatego, że po pierwsze są niewinne, a po drugie, pięknie wierzą w słowa. Szczególnie uważają, że, że dorosły e, mówi prawdę. Ale możemy bardzo łatwo to zniszczyć. W momencie, kiedy dziecko będzie do nas przychodziło, e, dla nas z błahą rzeczą, e, a dla niego będzie to coś bardzo ważnego, i nie zostanie wysłuchane, może być tak, że nigdy w życiu więcej e, już nie przyjdzie. Tak samo jest ja z osobami, które proszą o pomoc. E, Chciałyby być czasami tylko wysłuchane. Ale w momencie, kiedy ta osoba tak naprawdę może to być przypadkowy przychodzień, który e, mógłby to usłyszeć, e, nie zwróci na to uwagi, to tak naprawdę ta osoba może też nigdy w życiu nie poprosić o pomoc, bo właśnie została wysłuchana. Ten grzech niewysłuchania rzeczywiście może być bardzo kosztowny. Pięknie e, dziękuję pani Moniko. Padło też e, słowo klucz, słowo pokora, któremu dziś w klubie Trójki Paulina Wilk wraz ze swoimi gośćmi będzie się e, przypominać i oczywiście też z państwem do klubu Trójki pod ten sam numer 22 i 7 Trójek również będą państwo e, mogli dzwonić. A ja zapytałam naszą ekspertkę, terapeutkę Cwiaty Dmitrową. Czy słuchania można się nauczyć i jak się uczyć tego lepszego bycia przy osobie i osobach, które chcą nam powiedzieć czasem coś bardzo ważnego? Trochę tracimy też taką umiejętność rzeczywiście wytrzymywania po prostu pewnych stanów, w których nie mamy gotowych odpowiedzi, których na przykład może w słuchaniu kogoś innego otwiera nam się coś, z czym sami sobie wewnętrznie nie radzimy. To znaczy, że na przykład nie, my, nie możemy wytrzymać czegoś smutku, czyjeś wiem, straty, że już musimy też jakby jakoś tę osobę uspokoić na przykład, bo boimy się, że, że nas to zaleje, że nam to coś zrobi. To też nie jest tak, że to jest jakaś idealna sytuacja, w której zawsze możemy być tacy otwarci i tacy po prostu rozumiejący i tacy ciekawi innych i tak dalej, ale im bardziej to dotyczy czegoś na przykład bliskich nam osób, gdzie, nam, gdzie relacja jest dla nas bardzo ważna i boimy się w pewnym sensie no, różnych rzeczy, konfliktu i tak dalej, znaczy interpretujemy po prostu bardzo przez pryzmat jakby własnych różnych też uprzedzeń, założeń, własnych historii i tak dalej, i, i, i, I wtedy mamy takie poczucie, że my wiemy, a jak mamy poczucie, że wiemy, to w sumie przestajemy robić miejsce na tą drugą osobę, tylko mamy swoje założenie bo to wzbudza w nas słuszne uczucia. Na przykład się albo czegoś przestraszamy, albo, y, albo wywołuje to w nas jakiś rodzaj protestu i sprzeciwu i na przykład, nie wiem, unikamy, czy staramy się unikać jakiegoś konfliktu. I wydaje mi się, że to, co można robić, żeby czuć, żeby lepiej słuchać, ale za tym zazwyczaj jest i zawsze jest jakaś motywacja, jakaś emocja, jakieś jakieś doświadczenie, jakieś przeżycie, cóż, no, no, mogę powiedzieć, że bardzo daleko od rad, ale że to jest, to wymaga pewnego rodzaju odwagi, to znaczy odwagi, wytrzymania czegoś, co może być czasem niewygodne. Zdecydowanie się nie zgadzam. A odważni słuchacze i słuchaczki trójki dzwonią do nas ze swoimi opowieściami i doświadczeniami w kwestii słuchania i bycia słuchanymi. Pani Karolina z Nowego Dworu Mazowieckiego mówi, że słuchanie ze zrozumieniem, tak jak i czytanie ze zrozumieniem, jest pewną sztuką. Pani Karolina? Dzień dobry, Karolina z tej strony. Dokładnie tak e, e, tak jak pani powiedziała dla mnie ważny jest też taka, jakby taki dialog. Mam syna siedemnastoletniego, no to ma dzisiaj urodzinę. E, i, i, I często zadaję mu to pytanie. Synu, słyszałeś, co powiedziałam? Tak, mamo, słyszałem. Ale czy zrozumiałeś? Bo to też dla mnie jest bardzo istotne. I może tutaj też taka właśnie taki sygnał z drugiej strony czasami jest, potrzebny w takich prostych rzeczach, bo ja już nie mówię o tych takich wzniosłych rozmowach, ale w takich zwykłych, codziennych też to ma znaczenie. Bardzo dziękujemy. Jeszcze pan Paweł z Wrocławia z puentą chyba naszego dzisiejszego spotkania. Dzień dobry, pani Pawle. Dzień dobry, Wiem, z puentą. Fajnie, że znowu się nie można do trójki dozwolić. To dobry znak. Ja Cieszymy myślę, że... się z tego ogromnie. Bez różnych łatek politycznych, ideologicznych kwestii, jeżeli chcemy naprawdę żyć w społeczeństwie w miarę harmonijnym, gdzie ludzie nie będą na siebie y, agresywnie reagować, to nauczmy się słuchać. I państwo jako medium macie w tym bardzo ważną, kluczową rolę, żeby wszyscy uczestnicy życia publicznego byli wysłuchiwani, żeby ludzie, którzy mają określone poglądy, mieli poczucie tego, że są wysłuchiwani. Nie trzeba się z nimi zgadzać. Oczywiście walka z dezinformacją są szczytne hasła i tak dalej, ale tak naprawdę informacje czy poglądy, których się nie powinno promować, to jest absolutnie skrajny margines. My żyjemy w czasach, gdzie ludzie mają dostęp do informacji bardzo duży, do dezinformacji również, ale jeżeli przestajemy ze sobą rozmawiać, jeżeli... Coraz większa grupa ludzi ma poczucie wykluczenia informacyjnego, bo czują się ludźmi e, z jakimś emblematem już nadanym, niestety również przy pomocy mediów to wtedy ta, rodzi się ta agresja, rodzą się wszystkie ekstremizmy po każdej stronie, sceny politycznej, czy to będzie strona lewa, czy to będzie strona prawa, nieważne. Bardzo to, dziękujemy, bardzo ważne panie Pawle. Właściwie pan, pan podsumował główne zadanie naszego programu, programu Porozmawiajmy 22 i 7 Trójek. My tu chcemy państwa przede wszystkim słuchać wcale nie po to, żeby się z każdym z państwa zgodzić, ani nie po to, żeby przekonać państwa, żeby się państwo zgodzili ze sobą nawzajem, tylko właśnie po to, żeby by się usłyszeć. usłyszeć. Dopiero mówiąc do drugiej osoby, możemy usłyszeć siebie i odkryć, co czujemy i przeżywamy. Właśnie ta prawda bywa w relacjach nie do zniesienia. Relacje często nie rozpadają się z powodu braku uczuć, ale z powodu niemożności usłyszenia się nawzajem, pisze Cweta Dmitrowa w najnowszym tygodniku powszechnym. Anna Kowalczyk, Hanna Dołęgowska, Piotr Łody i Krzysztof Sagan. My się żegnamy i dziękujemy, bo wspaniale się dzisiaj Państwa słuchało you got plans you always have a little house a cold aside i promise you i we'll tried to give you that christmas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 Przemysł diety Walerinsen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu, zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Walerinsen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg ryszek mieli, wspomaga obciążenie. wyciąg ryszek mieli, wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Rok 2026 to kolejny etap rozwoju polskiej energetyki, w której atom jest kluczowy. Polski program jądrowy, pierwsza elektrownia jądrowa, strategiczne inwestycje. To realny rozwój gospodarczy.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 Żegnamy reklamy.